Cześć moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Co u was słychać? Jak wam się układa? Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, że wszystko gra i buczy. Słyszeliście już takie powiedzenie? Wszystko gra i buczy? Jeśli wszystko gra i buczy, to znaczy, że wszystko jest w porządku, wszystko jest ok i wspaniale. Dziś miałem zamiar opowiadać wam zupełnie o czymś innym. Ale nie mam dobrego nastroju. Czasami nie mamy dobrego nastroju. Czasami nie wszystko układa się tak jak chcemy. Najgorsze jest to, że nie na wszystko, co nas dotyczy, mamy wpływ. Mieć wpływ na coś to znaczy móc coś zmienić. Jeśli Mamy na coś wpływ, to znaczy, że możemy tym sterować. Na przykład kierowca, kierowca samochodu ma wpływ na swój samochód. Może nim kierować. Na wiele rzeczy w naszym życiu mamy wpływ, ale istnieje też wiele rzeczy, na które nie mamy wpływu. Na przykład... Hmm. Nie mamy wpływu na to, jaka jest pogoda. Albo nie mamy wpływu na to, jak zachowują się inni ludzie. I tak dalej, i tak dalej. Często nas to frustruje, denerwuje, że nie mamy na coś wpływu, że... Nie możemy tym sterować, że coś nie zachowuje się tak, jak my byśmy chcieli. Nie możemy kierować wszystkimi sprawami. Dlaczego o tym myślę? Dlaczego wam o tym opowiadam? Przez ostatnie kilka dni wydarzyły się dwie rzeczy, na które nie miałem wpływu. I które były dla mnie przykre. Oczywiście nie mówię, że wydarzyło się coś strasznego, okropnego, na szczęście. Jednak te sprawy wprowadziły mnie w taki nastrój, powiedzmy, nastrój lekko filozoficzny. Ale zacznijmy wszystko od początku. Opowiem Wam, wszystko po kolei. Tydzień zapowiadał się bardzo dobrze. Pracowałem nad nową stroną. Jeśli słuchaliście poprzedniego podcastu, to wiecie, że założyłem nową stronę. Realkartapolaka.com albo realkartapolaka.com Dla osób, które chcą, abym im pomógł w języku polskim. Szczególnie z rzeczami związanymi z kartą Polaka. Można tam podać swój adres e-mail, po to, żebym mógł wysłać do Was informacje. Pracuję jeszcze nad tym projektem, nad tym kursem, ale już wiele osób zapisało się właśnie, podało mi swój e-mail i byłem bardzo szczęśliwy. Już ponad 50 osób chce w przyszłości. Korzystać z tego kursu. Byłem bardzo zadowolony z tego. Cieszyłem się, że spodobał się Wam ten pomysł. Robiłem jakieś poprawki, pracowałem. Można powiedzieć na zapleczu tej strony. Wiecie co to zaplecze? Zaplecze to coś, co jest po prostu z tyłu. Na przykład zaplecze sklepu. Sprzedawca Stoi w sklepie, ale z tyłu ma zaplecze. Na zapleczu trzyma różne rzeczy. Można powiedzieć taki magazynek. Rzeczy, których ludzie nie widzą. Zatem pracowałem na zapleczu, gdy nagle cała strona wysiadła. Nic nie działało. Wszystko przestało działać. Co się dzieje? Pomyślałem. Czy coś zepsułem? Nie wiedziałem, o co chodzi. Coś mnie tknęło i pomyślałem, że trzeba sprawdzić, czy działa strona realpolish.pl. Oczywiście nie działała. Niech to szlak. Cholera jasna, pomyślałem. Wchodzę na moją skrzynkę e-mail i widzę wiadomość od mojego dostawcy hostingu dla tych, którzy nie wiedzą hosting to coś takiego dzięki czemu strony są dostępne w internecie otwieram wiadomość i czytam mniej więcej coś takiego pańska strona przekroczyła limit dostępnych zasobów i dlatego została wyłączona o nie już wiedziałem, że to sprawka spam botów, specjalnych programów, które atakują strony internetowe. Jezus, skąd się biorą ludzie, którzy piszą takie programy? Jak można czerpać przyjemność, robiąc komuś coś złego? Tego nie jestem w stanie zrozumieć, ale niestety są tacy ludzie. Są tacy ludzie, którym sprawia przyjemność robienie przykrości innym. Trudno to zrozumieć, prawda? Poprosiłem dostawcę hostingu, żeby włączył moje strony. Ale udało się to dopiero rano. Przez wiele godzin mm, nic nie działało. Przepraszam was za to. Zacząłem szukać jakiegoś rozwiązania. Chociaż mam już program, który broni mnie, broni moje strony przed atakami hakerów, postanowiłem szukać kolejnych rozwiązań, kolejnych programów, kolejnych pluginów. Jak widać, poprzednie były niewystarczające. Czytam, szukam w internecie. Głowa mi już pęka od tego wszystkiego. Po prostu denerwuję się, że wy też macie problemy. Dodatkowo jeszcze zmieniałem płatności z euro na złotówki. Jeśli jesteście w klubie VIP, to na pewno o tym wiecie. Znowu kłopoty. Programy wariują. Niektórzy dostają fałszywe informacje, że konto jest zamknięte. Matko Boska, dlaczego to wszystko dzieje się naraz? Kochani, jeśli bacie jakiś problem z klubem VIP, to proszę, piszcie do mnie. Pytajcie, ja odpowiem na każde pytanie i postaram się rozwiązać każdy problem. Okej, okay, ale nie myślcie, że chcę was oszukać. Po prostu nie wszystko działa tak, jakbym chciał i nie mam na to wpływu. Nie wszystko mi się udaje. Jeśli macie pytania, problemy, to proszę, piszcie do mnie. Okej, okay, ale zatem starałem się rozwiązać problem hakerów. Szukałem zabezpieczeń mojej strony. I wtedy przytrafiła się kolejna rzecz. Dzwoni do mnie Ania, moja żona. Słyszę, że płaczę. Boże, pomyślałem. Stało się coś okropnego, nie wiem, wypadek. Ania płakała, mówiła niewyraźnie, ale zrozumiałem, że Jobi została pogryziona przez innego psa. Na szczęście Ani nic się nie stało. Chociaż przewróciła się na ziemię, gdy broniła Jobi. Było po południu. Ania wyszła z Jobi na spacer, tak jak zawsze, jak codziennie, zwyczajny spacer z psem. U nas przed naszym osiedlem jest takie duże pole, na które wychodzą ludzie ze swoimi pieskami. Ania była na brzegu tego pola, na samym początku, jakby przy wejściu. W pewnej chwili ze środka pola, to jest jakieś 300 metrów, biegnie jakiś pies. Ale nie biegnie normalnie, po prostu pędzi w kierunku Ani i Jobi. Także aż kurzy się za nim. Ania nie wiedziała, co ma robić. Chciała wziąć Joby na ręce, ale przestraszyła się, że ten pies na nią skoczy. Minęło kilka sekund i obcy pies już był przy Jobi. Zaczął ją gryźć. Joby piszczała. Ania chciała ratować Joby, ale przewróciła się na ziemię. Ten pies ją pociągnął, krzyczała, ale w okolicy nikogo nie było. Dopiero po jakimś czasie przybiegł właściciel tego psa. Zaczął bić go smyczą i oderwał go od Joby. Możecie sobie wyobrazić, co za okropne zdarzenie. Ania była tak zdenerwowana, że nie wiedziała co robić. Ten facet zabrał po prostu swojego psa i sobie poszedł. Zostawił tylko numer telefonu do siebie. Na szczęście samochodem przyjechała nasza sąsiadka, która ma takiego samego psa jak Jobby. Lady jest taka sama jak Joby, tylko że nie jest czarno biała, jest brązowo biała. To najlepsze koleżanki Joby. I Lady. Nasza sąsiadka pomogła Ani i razem pojechały do weterynarza. Weterynarz zajął się Jobi zaszył jej rany. Jobi musiała dostać znieczulenie, bo trza, trzeba było szyć jej skórę. Ma teraz trzy szwy na szyi i jeden na łapie. Wieczorem wszyscy byliśmy bez siły, smutni i zmartwieni. Jobi leżała w kocu, trzęsła się po środku znieczulającym. Całe jej ciało drgało, trzęsło się. To było bardzo przykre. Jednocześnie czułem złość złość, że wszystko jest przeciwko mnie. Byłem zły na hakerów, zły na tego faceta. Chciałem iść do niego i zrobić mu awanturę. Zadzwoniłem do niego, ale może na szczęście nie odbierał telefonu. Może na szczęście, bo mógłbym powiedzieć coś bardzo niemiłego. Wiem, że ten człowiek nie chciał tego, nie miał złych zamiarów. Nie zachował się tak jak hakerzy ale mimo wszystko czułem ogromną złość do niego. Na szczęście minęło trochę czasu. Jobi ma się lepiej, Ania nie jest już tak zdenerwowana, chociaż trochę boi się wychodzić z psem. Pomyślałem sobie, możesz utrzymywać tą złość w sobie albo możesz się uspokoić. Czy zmienisz coś, jeśli będziesz zły? Jeśli wciąż będziesz wściekły na hakerów? Na ludzi, którzy nie wiedzą, jak opiekować się swoim psem? To nic nie zmieni, oprócz tego, że czujesz się źle. Pomyślałem sobie, co mogę teraz zrobić? Jak mogę zareagować na to wszystko? Co mogę teraz zrobić co miałoby sens. Czy złość coś zmieni? Wiem, że mam rację, że mam powód, żeby być zły, zdenerwowany. Tylko czy to coś zmieni? Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, jak reagujemy na te rzeczy. Mamy wpływ na to jak się czujemy są ludzie, którzy codziennie rano denerwują się z tego samego powodu denerwują się, że w metrze jest tłok, albo że jest korek na ulicy te rzeczy są codziennie więc czy jest sens się denerwować? czy jest sens złościć się na coś co wiemy, że na pewno się wydarzy jeśli mieszkamy w dużym mieście, to wiadomo, że będzie korek, że będzie mnóstwo ludzi w metrze. Jeśli ktoś denerwuje się z tego powodu, to zachowuje się zupełnie jak dziecko. Czasami przydarzają się nam sytuacje, które nas denerwują. Jesteśmy źli. Bierzemy wszystko do siebie personalnie. Zastanowiłem się nad tym. Myślę, że hakerzy nie atakowali konkretnie mnie. To nie była tak na Piotra z Real Polish. Po prostu źli ludzie atakują wszystko, co się da. Wszystko, co jest na ich drodze. Muszę to wiedzieć i chronić się przed tym. Szukać rozwiązania, które nie pozwoli im dobrać się do mnie. Tylko tyle i aż tyle. Nie ma co się złościć na rzeczy, na które nie mamy wpływu. Nie mam wpływu na to, że istnieją hakerzy. Mogę się tylko bronić przed nimi. Podobnie jest z tym panem. Na pewno nie chciał, żeby jego pies pogryzł Joby. Teraz musimy wyleczyć Joby i prosić ludzi, którzy mają niebezpieczne psy, żeby trzymali je na smyczy. Nic więcej nie mogę zrobić. Nie mam na to wpływu. Kochani, żeby nie kończyć tak smutno naszego spotkania Chcę powiedzieć, że przytrafiły mi się również miłe rzeczy A to tylko dzięki Wam Znowu dostałem kilka miłych wiadomości Wiadomości od Was bardzo mi pomagają Widzę, że to co robię ma sens Że to jest potrzebne Paula ze Szwecji kupiła mój kurs to jak po polsku dwa lata temu Pisała do mnie wtedy tylko po angielsku Kilka dni temu napisała do mnie po polsku tak Jak się masz? U mnie w Szwecji wszystko w porządku Teraz naprawdę jest jesień Jest zimno i wieje silny wiatr Wysłuchałam ostatnią historyjkę po polsku i jak widzisz zrobiłam wielki postęp Byłam w Polsce miesiąc temu Ludzie powiedzieli, że moja wymowa jest prawie jakbym była Polką Słucham codziennie polskie radio A w samochodzie słucham Twoich historyjek Do pracy jeżdżę dużo samochodem I ten czas jest super, żeby nauczyć się polskiego Jestem tak wdzięczna, że Ty masz siły i inspirację Pomagać nam mówić po polsku Jesteś najlepszy nauczyciel I twoja metoda Naprawdę jest wspaniała Dziękuję bardzo serdecznie Jeszcze raz Trzymaj się Paula Dziękuję Paula Bardzo mi miło Bardzo mi przyjemnie Jeszcze dwa lata temu Pisałaś po angielsku A teraz brawo Dobra robota Pozwolicie, że przeczytam jeszcze jedną wiadomość? Okej, okay, nie macie na to wpływu, i tak ją przeczytam. Cześć Piotrze. Słuchaj, masz jeszcze jednego miłośnika swoich podcastów z Białorusi. Wiesz co dla mnie dzisiaj napisała... Wiesz co do mnie napisała moja nowa znajoma Halina? Dzień dobry Mikołaj pisze, żeby serdecznie podziękować za polecaną stronę realpolish.pl To jest taki cud, świetna mowa, piękny głos, dobre rady. Więcej niż udane połączenie korzystnego i przyjemnego. Myślę, że nawet 20 minut takich zajęć co dzień przyniosą plon. Od dzisiaj podcasty Piotra to moje najukochańsze wsparcie. Dzięki jeszcze raz. Myślę, że to będzie przyjemne dla Ciebie. Pozdrawiam, Mikołaj. <grydy> Czy to jest przyjemne dla mnie? To jest miód na moje serce. To wspaniałe uczucie, gdy wiem, że to, co robię, jest Wam potrzebne. Dziękuję Ci, Mikołaj. Dziękuję, Halince. Sprawiliście mi wielką niespodziankę i przyjemność. No i drodzy, jeśli znacie ludzi, którzy uczą się polskiego i myślicie, że mój podcast może im pomóc, to dajcie im link, powiedzcie im o mojej stronie. Może w ten sposób będę mógł pomóc też kolejnym osobom. Jeśli chcecie mi pomóc, to możecie też dać mi 5 gwiazdek na iTunes albo na moim kanale na Stitcher. Możecie nawet napisać krótką opinię. Która zachęci innych do słuchania Albo dać link na swojej stronie Na Facebooku To będzie dla mnie prawdziwa pomoc Kochani To tyle moich przemyśleń na temat Nerwów, zdenerwowania, wściekłości Jeśli coś was denerwuje, to zanim zaczniecie reagować, poczekajcie trochę. Pomyślcie, co tak naprawdę robić, o co tak naprawdę chodzi. Co najlepiej zrobić. Najczęściej nasze reakcje w nerwach są złe. Nerwy są złym doradcą. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Ale mamy wpływ, albo możemy mieć wpływ na to, jak zareagujemy na te rzeczy. Zgadzacie się ze mną? Ja wiem, że często to jest bardzo trudne. Niezwykle trudne. Jednak gdy spojrzymy na rzeczy z dalszej perspektywy, kiedy damy sobie czas, na reakcję, to często postępujemy dużo mądrzej niż w zdenerwowaniu. W afekcie, jak czasem mówimy. Zrobić coś w afekcie, to znaczy zrobić coś w zdenerwowaniu. Kochani, zapraszam Was do komentowania podcastów, a przede wszystkim do ich słuchania, Piszcie do mnie, czekam na wiadomości od Was. Zapraszam Was do klubu VIP. Zapraszam do słuchania podcastów 100 Daily Polish Stories i 365 Daily Polish Listening. To wszystko i jeszcze więcej znajdziecie na stronie realpolish.pl i jeśli macie zamiar. Składać papiery na kartę Polaka I czujecie, że potrzebujecie pomocy Przed rozmową z konsulem To zapraszam Was na RealkartaPolaka.com Tam już wkrótce nowy kurs dla Was Życzę wszystkim wszystkiego dobrego Dziękuję za dziś Dziękuję, że jesteście Że piszecie do mnie A i jeszcze jedna rzecz Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia dla Joby. Wszystko przekazywałem. Wszystkie Wasze pozdrowienia, które dostałem na Facebooku. Jesteście kochani. Cześć. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl